Minęła 17 tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualności jedynki Marzena Godon i Piotr Balasz. Krajowa administracja skarbowa ma od jutra kontrolować, czy stacje paliw respektują przepisy o obniżce cen i nie przekraczają ustalonych limitów. Łatwiejszy start w dorosłość. W kilku polskich miastach rusza nowy program dla młodzieży z pieczy zastępczej. Dostają możliwość zamieszkania, treningu, znalezienia pracy. Selindia wraca na scenę. Kanadyjska gwiazda ma to ogłosić wieczorem w Paryżu, w dniu swoich urodzin. O ponad złotówkę spadną ceny paliw na stacjach benzynowych od jutra. Kierowcy zapłacą maksymalnie 6,16 zł za litr benzyny bezołowiowej 95 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego. Maksymalne ceny paliw będą uwzględniać koszty operacyjne stacji i mają zagwarantować, że obniżka akcyzy i VAT-u na paliwo bezpośrednio przełoży się na obniżki na stacjach, podkreśla minister energii Miłosz Motyka.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 Młodzież z pieczy zastępczej ma mieć łatwiejszy start w dorosłość. Gdynia wraz z kilkoma innymi samorządami w kraju, w tym Warszawą, Toruniem, Grańskim i Słupskiem przetestuje nowy program Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To innowacyjne rozwiązanie, które ma zrównać szanse młodych ludzi z pieczy zastępczej z osobami, które mają wsparcie swoich rodzin, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Osoby, które wychodzą z opieki zastępczej w wieku 18 lat, to są ciągle bardzo młodzi ludzie i oni potrzebują wsparcia. W ramach tych projektów zostają otoczeni na kilka lat wsparciem, dostają możliwość zamieszkania, treningu, znalezienia pracy. Pilotażowym projektem objętych zostanie kilkaset osób. Wartość wsparcia rządowego to 50 milionów złotych. Kamienice, które ucierpiały w trakcie budowy tunelu kolejowego pod Łodzią muszą zostać wyburzone, uważa minister infrastruktury Dariusz Klimczak. A chodzi o budynki przy ulicach 1 Maja i Pruchnicki, gdzie niespełna dwa lata temu utknęła tarcza drążąca tunel. Ale kolejarze czekają na uzgodnienia z konserwatorem zabytków i na wyniki procesu wywłaszczeń. PKP nie daje więc jednoznacznej odpowiedzi, co pogłębia niepewność mieszkańców. Minister Klimczak podkreśla jednak, że decyzje powinny być podjęte wcześniej. My nie po to wywłaszczamy te budynki, które tak naprawdę... Są w fatalnym stanie, nie po to, żeby je restaurować, odbudowywać, tylko powinniśmy w zupełnie inny sposób wykorzystać to miejsce. Tunel miał być gotowy w 2021 roku, teraz PKP wciąż szuka nowego inwestora, który dokończy inwestycje. A lokatorzy uszkodzonych kamienic od jesieni 2024 roku żyją na walizkach w wynajętych hotelach lub mieszkaniach zastępczych.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na zachodzie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Na południu deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Najzimniej na Podhalu 1 stopień od 6 do 8. Na Wybrzeżu 10 w centrum, a najcieplej 14 stopni w regionach wschodnich. Ciśnienie spada na, na barometrach w Warszawie 997 paskali.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 To jest radio. Autopromocja. Polskie radio. Jedynka. 9 minut po godzinie 17 to jest popołudnie w radiowej jedynce. Ekspres Jedynki. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na drugą godzinę Ekspresu. Na początek tej godziny będziemy się zastanawiać nad tym, jak ubierają się politycy i czy ubiór ma wpływ na to, co o nich myślimy. Bo to nie jest nic nowego, że politycy stroje dobierają nieprzypadkowo. Pierwszy, który na to zwracał bardzo dużą uwagę był chyba amerykański prezydent John Fitzgerald Kennedy na początku lat 60. ubiegłego wieku. Dopasowane wąskie garnitury z naturalną linią ramion, wąskie krawaty, proste białe koszule, eleganckie, stylowe okulary słoneczne. Stylizacje budowały obraz atletycznego, w miarę młodego, wysportowanego, zrelaksowanego lidera. A obecny amerykański prezydent Donald Trump stawia raczej na za duże garnitury, za duże spodnie i za długie krawaty. I to też nie jest przypadkowy wybór. Będziemy więc o tym opowiadać i zastanawiać się nad tym, co tak naprawdę sprawia, że my politykom ufamy. Jaki wpływ na to mają ubiór, sposób zwracania się do wyborców albo do dziennikarzy, zachowanie przed kamerami. Co na to wpływa? O tym w Ekspresie Jedynki. Już za chwilę Michał Zapraszam.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 We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse I wish I could tell the world Cause you're such a pretty thing when you're done up properly I might want marry you one day if you watch that way Za duży garnitur i za długi krawat. Albo duża, charakterystyczna broszka. A może powtarzalny kostium w tylko jednym kolorze. Albo kostium, który przywodzi na myśl barwy jakiejś flagi. W polityce nic nie jest przypadkowe. Nawet strój. Dziś wizerunek to nie jest tylko dodatek do polityka czy światowego przywódcy, ale często element jego strategii. I często tym strojem można powiedzieć dużo więcej niż słowami. O tym teraz Izabela Kostyszyn. Kiedyś politycy ubierali się niemal identycznie. Ciemne garnitury, białe koszule, brak ekstrawagancji. Dziś ich styl stał się częścią strategii i sposobem komunikowania osobowości. Sposób kształtowania wizerunku politycznego na przestrzeni ostatnich dekad, mówi amerykanista profesor Tomasz Płudowski. Przeszedł ewolucję od wyreżyserowanego profesjonalizmu do autentyczności opartej na emocjach i mediach społecznościowych i jednostkowym stylu danego kandydata czy danego prezydenta. Jednym z pierwszych polityków, które pokazał, że wygląd może wzmacniać wizerunek lidera był John Kennedy. Kennedy to przede wszystkim elegancja i nowoczesność, pewien minimalizm, ponadczasowy styl. Dopasowane wąskie garnitury z naturalną linią ramion, wąskie krawaty, proste białe koszule, eleganckie stylowe okulary słoneczne. Stylizacje budowały obraz atletycznego, w miarę młodego, wysportowanego, zrelaksowanego lidera, który jest jednym z nas, a jednocześnie pozostaje elitarny. Dziś po Politycy często budują swoją obecność w zupełnie inny sposób. Bardziej wyrazisty, czasem wręcz prowokacyjny. Przykładem mogą być charakterystyczne duże garnitury Donalda Trumpa, które stało się jego znakiem rozpoznawczym. Zwraca uwagę ekspertka do spraw kreowania wizerunku Aneta Wrona. To co rządzi tym wizerunkiem to jest to jak ta symbolika jest czytana przez rozmaitych komentatorów, specjalistów od wizerunku. Tu w tym przypadku, że to władza, że to jaka pewnego rodzaju nonszalancja, że to pewnego rodzaju... Jestem ponadto, ale w ogóle jestem duży, mówią jego zwolennicy, a jego przeciwnicy mówią: Jestem niechlujny, mam wszystko w głębokim poważaniu i kompletnie nie znam się na elegancji i na modzie. Ten sam wizerunek może więc budzić podziw albo irytację, ale nie jest przypadkowy. Stroje robią robotę w polityce, kiedy są interpretowane. A kiedy są interpretowane w sposób prosty, kiedy ten strój jest komunikatem bardzo jasnym. Tak jak jasne były te wszystkie mundurki Angeli Merkel, te w które ona wchodziła, tylko kolory się zmieniały i wszyscy wiedzieli, że to jest Angela Merkel na pewno, że to jest jej wizerunek, że to jest ta żelazna dama, która nigdy nie zaskoczy niczym i to, że nie zaskoczy, jest kluczem do sukcesu. Także w polskiej polityce kobiety przez lata ubierały się bardzo zachowawczo. Dziś to się zmienia, mówi stylistka Justyna Poręba. Pani Suchocka sunasty garsonek, które były takie bardzo nawet, można powiedzieć, astetyczne w swojej formie. Bo teraz widzimy, do Sejmu przenika coraz więcej jej mody. Posłanki wybierają dobrze skrojone garnitury, które nie zawsze są granatowe. Piękne koszule z nadrukami. Ja się w ogóle bardzo cieszę a propos Angeli Merkel, że dzisiaj do polityki wkroczyła kobiecość, taka bardziej kobieca kobiecość. bo kiedyś polityczki chciałyby takimi babiunami, groźna woźna, a dzisiaj już jest dużo więcej kobiecości, już jest dużo, już sukienki się pojawiły, kolory się pojawiły, długie włosy się pojawiły, co kiedy było nie w ogóle nie do pomyślenia i to super fajnie. Również polscy politycy coraz częściej chcą wyglądać nowocześnie. Pan Karol Nawrocki lubi o wiele bardziej dopasowane, wytaliowane garnitury. No Myślę, że tutaj chcę podkreślić swoją sylwetkę wysportowaną. Jest to też ciekawe, bo tak naprawdę na przestrzeni ostatnich lat jest to, tak jak ja obserwuję, pierwszy prezydent, który się odważył na tak dopasowane i taliowane garnitury. Ich styl mówi o profesjonalizmie, ale też o tym, że są blisko swoich wyborców. Jeżeli na przykład tutaj obserwowałam wybory do Parlamentu Polskiego, zaskoczyło mnie to, że Donald Tusk zdjął marynarkę. Bardzo często można go było zaobserwować w białej koszuli z podwiniętym rękawem, co świadczyło to o tym, że chce być mniej oficjalny. Podwija ten rękaw i chce pokazać, że bierze się do roboty i że jest blisko swoich wyborców. Był to bardzo ciekawy zakup. Ale wizerunek to nie tylko ubranie, to opowieść, która składa się na zaufanie społeczne, zaznacza profesor Tomasz Płudowski. Co decyduje o zaufaniu społecznym? Bardzo ważny jest rzeczywiście ten wizerunek, sposób mówienia, poruszania się, postawa, głośny głos. Ostatnio widzimy, że bardzo często politycy krzyczą wręcz, próbują tym tonem, sposobem mówienia pokazać wizerunek osoby dominującej, której należy słuchać, która jest liderem. To liderstwo wynika nie z elitarnych cech, takich jak opanowanie zasad savoir Vivre, na przykład, tylko właśnie z, z takiego zdecydowania, przesadnego wręcz, narzucania swojego zdania, przerywania, mówienia w sposób no, niegrzeczny. Liczą się też detale. Każdy detal jest ważny, uścisk dłoni jest ważny, gesty. Dzisiaj chyba najbardziej w historii, odkąd śledzę politykę, a śledzę ją od dawna, te niewerbalne komunikaty, te emblematy bycia sympatycznym bycia godnym zaufaniem, są nawet ważniejsze niż programy polityczne. Ale to spójność decyduje o tym, czy wyborcy naprawdę zaufają politykowi. Ludzki umysł nie bardzo lubi zmiany i ktoś, kto potrafi być sympatyczny, godny zaufania, niezmienny i w ten sposób właśnie spójny, będzie miał szansę w polityce. Tym tematem zajęła się Izabela Kostyszyna. w studiu jest dr Mirosław Oczkość, ekspert wizerunku politycznego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sobie myślę o politykach i ich wyrazistych wizerunkach, to mi się jeszcze jedna postać z polskiej sceny politycznej przypomina tej z lat 90. -tych. Jacek Kuroń w dżinsowej koszuli z termosem mm -hmm. pod pachą, e, zupełnie nie kojarzący się z garniturami. Pamiętam w jednej z książek, gdzie były wspomnienia polityczne w latach 90., było powieść, jak jego doradcy próbowali go przed kampanią wyborczą w 95. roku ubrać w garnitur. Jak bardzo on się nie chciał w ten garnitur dać ubrać, ale musiał choćby na debatę e, telewizyjną. E, to jest ważne, jak politycy są ubrani, czy to jednak jest tylko element pewnej całości, całego wizerunku, który musi być spójny? No obydwa pytania muszę powiedzieć, że tak, jest ważne i to jest element pewnej całości, bo y, tu zresztą świetny materiał, y, przed chwilą usłyszeliśmy i y, świetni eksperci się powiedzieli, y, y, u nas jest trochę tak, w Polsce tak, jesteśmy zakładnikami, politycy zostali zakładnikami, że wizerunek to jest wizerunek, że najlepiej z poniedziałku na wtorek wizerunek, żeby zbudować. Nie da się z poniedziałku na wtorek wizerunek zbudować, można go stracić z poniedziałku na wtorek. Natomiast wizerunek jest składową większej akcji, która się nazywa brzydko bardzo niestety public relations i to zęby bolą. ja Jestem specjalistą od Public i wizerunek jest składową tego. Natomiast e, to lepiej brzmi, no wizerunek, wizerunek. Nawet to, o czym mówimy o ubiorze, to e, z tych siedmiu elementów mowy ciała, które są, ubiór jest na pierwszym miejscu i wygląd, ubiór, wygląd. Ale jest jeszcze sześć innych dodatkowych. E, Tutaj profesor Pudowski powiedział na przykład o głosie. E, to, mnóstwo rzeczy decyduje, kontekst decyduje. Czyli Aleksander spójność, Kwaśniewski oczywiście. w tym 95 roku wygrał nie tylko tym, że jako jedyny miał koszulę niebieską, taką jasno-niebieską, a nie białą. Na wtedy. pewno nie tylko ty. Natomiast to był pierwszy polityk w, w takiej kampanii, który skorzystał z profesjonalnych doradców, wtedy nie polskich akurat. I rzeczywiście tam był pewien proces myślowy. Od debaty z Lechem Wałęsą, o której już wiemy wszystko w tej chwili, a wtedy nie wiedzieliśmy. Poprzez niebieskie koszule. Malenarki zdejmowane na spotkaniach z wyborcami. Tańczenie do utworu Disco polo. Olek plus coś, pan prezydent Krasiński zawsze jak mnie widzi, to mówi, że kłamie. Znaczy on się śmieje oczywiście, że nie miał niebieskich soczewek. Nie wiem, nie zaglądałem w oczy, ale wydaje, wydaje mi się, że miał e, zakładane Żeby te oczy niebieskie. były tak, bardziej a, niebieskie, tak? tak już dwa razy mówi, no, panie doktorze, pan tutaj e, nieprawdę szerzy, także no niech będzie wersja pana prezydenta, że nie, nie nosił. Ale było spójnie, było dopracowane, on się odchudził też tam mnóstwo kilogramów, no. czyli to było wiadomo, że musi być przeciwwaga, bo dobrze albo źle Wizerunku wypada się na czyimś tle i zadecydowano, że na tle yy, no, starszego, yy, bardziej takiego masywnego Lecha Wałęsy trzeba szukać tych różnic. No i zaproponowano taką wersję. Yy, my teraz trochę nie pamiętamy, ale tam naprawdę było na Żyletki. To nie jest tak, że to się tak odbyło i że Kwaśniewski zmiażdżył Wałęsę. Wcale tak nie było. Eee, ale rzeczywiście zbudował zupełnie inny wizerunek niż Lech Wałęsa. Kompletnie. A te ostatnie wybory prezydenckie w Polsce, Karol Nawrocki też zbudował inny wizerunek niż Rafał e, Trzaskowski. Jeden wizerunek grzecznego, spokojnego, drugi i takiego trochę obuza. Kłopot to jest taki, bo tu też to padło w materiale, że e, wyborcy cenią e, spójność. E, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, w pewnym momencie pojawił się, e, u, u, u, okazał się swoim wyborcom potencjalnym jako niespójny kandydat. Pojechał na prawą stronę Polski, mówiąc umownie. E, spotkał się z, z gwiazdą Disco Polo. Notabene, i, i próbował w te, po tej prawej, umownie prawej stronie konserwatywnej e, zdobywać głosy i to absolutnie wyborcy e, powiedzmy środka i trochę lewej strony go ukarali za to. Nie dlatego, że poszli zagłosować na kogoś innego, tylko po prostu nie poszli do wyborów. E, I to się nie opłaca, bo jeżeli ktoś jest, e, tak jak pan Karol akurat pojawił się w zasadzie dla większości jako m, m, czysta karta, no to można budować różne rzeczy. Da, Można napisać na nowo tego kamerata w jakimś sensie. Po prostu. Tak. Można napisać opowieść. My lubimy te opowieści. Nawet nie mówię o storytellingu, tylko takie łasy, a time. Jest. Była historia, coś się działo. Natomiast pan Trzaskowski po prostu zamieszał swoim wyborcom w głowach, bo w końcu nie wiedzieli, czy on jest za, czy on jest przeciw, co on tam robi. No i dał się ograć też oczywiście, bo tu zawsze jest tak, że mm, kilka elementów składa się na, na ten obraz. Jeżeli sobie wyobrazimy nas jako piksele, znaczy obraz w telewizorze. No to jeżeli jakiś piksel nie wiem, w prawym dolnym rogu nie pali go nie widać, to nam to mało przeszkadza. Ale, Ale jak, jak jest, na środku ekranu, Tak, to jest, Nawet na nosie, jest malutki, to idę, to, idę, to irytuje. To tak. wszyscy widzą. A Karol Nawrocki, jego wizerunek, bo on budował wizerunek taki, że no z jednej strony tu y, doktorat, dyrektor ważnych instytucji zajmujących mhm. się historią, czy, czy ich prezes, z drugiej strony taki trochę swojski chłopak z grańskiego blokowiska, taki co to z niejednego pieca jadł y, chleb. Mhm. I zbudował pewien wizerunek, nie stał tak. się trochę też jego zakładnikiem, ta sytuacja z zeszłego tygodnia z dziennikarzem TVN-u, na którego prezydent no, delikatnie ujmując rzecz na na na nakrzyczał trochę, no też to był taki wizerunek jego twardziela, który ze sceny sobie nie, nie daje... Prawda tutaj zadać trudnego pytania. To są dwie różne sprawy trochę, dlatego że no zawsze się jest zakładnikiem wizerunku. George Fitzgerald Kennedy też był zakładnikiem swojego wizerunku. On jeszcze dodatkowo ćwiczył z matką akurat retoryczne różne zagrywki, co też trzeba powiedzieć, że politycy w tej chwili raczej są leniwi, jeżeli chodzi o nauczanie się różnych rzeczy. Nie wierzę wszyscy, ale du du duża grupa. Chociaż bo... Donald Tusk kiedyś przed debatą z Jarosławem Kaczyńskim podobno ćwiczył bardzo długo. No okej, okay. ale są tacy, którzy że taki jestem, wchodzę i jestem świetny, poza tym nagrałem już dwie rolki, to już się na tym znam. Natomiast w przypadku pana Karola Nawrockiego jest tak, że y, tam zadziało, za, zadziałało to, kim jest, y, zresztą on tego przecież nie ukrywa, że właśnie to blokowisko, że, że y, ustawki, tak, że to jest szlachetna wa forma walki, bo y, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego, bo to teraz oczywiście zostało przeanalizowane na wszystkie możliwe sposoby, należało zrobić krok dalej i wyjść na tą kulisę. Nic by się nie stało. Natomiast później zaczynają Ale działać. nie byłoby też obrazka takiego, że prezydent dostaje pytanie i schodzi był, ze sceny, nie chce odpowiedzieć. Ale pytanie było zadane. On już był naprawdę na wyjściu. To, to nie było tak, że było pytanie i on musiał przejść całą Bo scenę. Tak, trochę politycy prawej strony tłumaczyli, że prezydent, że telewizja TVN chciała prezydenta złapać, że nie odpowiada na pytanie. No to ja znam 75 pytań trudniejszych, które można byłoby zadać, niż takie, które było proste. I na nie można było e, też spokojnie odpowiedzieć. Nie było problemu żadnego. Tak. A tu nie o to chodziło. I jeszcze tam ten e, e, e, e, inny szatan był czynny, czyli rzecznik, który tam ewidentnie napuszczał pana no, że Scena wyglądała tak, że, że prezydent się zapytał chyba rzecznika, bo nie dosłyszał być w może momencie, nawet tego tak. pytania. Tak, rzecznik no, mu zrealizował. Zrealiz jakby dał mu jakąś radę. Tak to trochę wyglądało. Emocje w polityce nie są złe, poza tym niemożliwe do eliminowania. Natomiast y, emocje, które y, psują wizerunek, y, bo ja będę się upierał, że to jest jednak w przypadku y, y, konkretnego y, stanowiska w Polsce, y, to y, ci, co lubią czy głosowali na pana Nowa. Polskiego, to i tak będą głosować i będą mówić, że tak jest. W Polsce wybory prezydenckie są zawsze takim wielkim świętem, bo mamy poczucie, że to jedna osoba jest wybierana. Natomiast potrzeba 50% plus jeden. Bo tak, tak jak, nie wiem, pan Czarnek teraz buduje swój wizerunek takiego pancernego zająca, to on musi dostać tam ileś naście tysięcy i, i może zostać posłem, prawda? To jest koalicja zawsze, no, ewentualnie. Natomiast tutaj jest, to, to tym osobom, które były po środku, że ani nie są za Nawrockim, ani nie są przeciwko Nawrockiemu, tylko na przykład głosowali na Nawrockiego, bo ich bardziej przekonał, to daje do myślenia, czy prezydent tak się powinien zachowywać. No to proste pytanie. No Zaczy, tak, w Stanach nie? Zjednoczonych, zaczynaliśmy od tych amerykańskich prezydentów, to się jednak mówi, że ktoś musi być presidential, musi być prezydencki, no, ale Trump znowu nie jest presidential, to, on zaprzecza o, tym O, to wszystkim. by się Trump zdenerwował na pana redaktora, że on nie jest presidential, bo on jest. Natomiast pytanie jest takie, bo kiedyś było pytanie w Stanach Zjednoczonych o wiarygodność. Czy kupiłbyś od tego kandydata e, samochód? No ja bym od Trumpa nie kupił raczej samochodu. No, bywa też takie pytanie, czy z tym kandydatem zostawiłoby się dzie dzieci wieczorem, no, jak się chcemy, wychodzi. Tak. Byniami Netanyahu nawet miał taki spot w kampanii, że małżeństwo wychodzi wieczorem, tak. e, nie ma niani, niania się spóźnia, oni są zdenerwowani, ding-dong, jest jak do drzwi i stoi tam premier Netanyahu, który o reelekcję się starał, że on zostanie z dzieckiem, no. i jeszcze dodał, że czy woleliby, żeby, i tu wymienił swoją wtedy Cipi Liwni, kontrkandydatkę z lewicowej partii, on to nawet w spocie dał. No, no i teraz kontekst był pewnie inny. Czy ktoś by teraz by, wiem, taniako, zostawił dzieci? <grystanie> tak, czy zabił deskami drzwi przed nim, także trudno powiedzieć. No to jest to, że to jest płynne. Nie ma dane raz na zawsze, że tak, że ktoś mówi dobrze. To jest taki wizerunek, tak, taki obraz osoby. E, naprawdę wizerunek można stracić z poniedziałku na wtorek, czy na środę. nie Nieżyjący już na przykład e, papież e, Franciszek. Dwie wypowiedzi e, e, takie, które poszły w świat, że nie wiedział w wypowiedziach, kto napadł na Ukrainę zjechało w dół, aby miał świetny, no właśnie, wizerunek. No tak, wizerunek. Także o to trzeba dbać codziennie. Polityków. I, i, ale nie da się też przywódców. uwięzić wizerunkowi. To bo, też jest zawsze płatne. Bo jak pod, pod wizerunkiem nie przebija człowiek, to wtedy sam wizerunek niewiele pomoże. Doktor Mirosław Oczkość, ekspert, oczkość ekspert do spraw wizerunku politycznego. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, dziękuję za wizytę serdecznie. w Ekspresie 1, a na zegarze już niemal 17.30. W skrót aktualności Piotr Balasz. MSWiA chce zwiększyć kary za przekroczenia prędkości, a także w niektórych przypadkach ograniczyć możliwość zmniejszenia liczby punktów karnych przez kurs doszkalający. Dotyczyłoby to m.in. kierujących pod wpływem sprawców wypadków albo nieustępujących pierwszeństwa pierwszym. Są wyroki skazujące za zabójstwo jednodniowego noworodka. 7 lat temu w rynicy koło Gryfina. Sąd w Szczecinie skazał matkę dziecka na 12 lat więzienia, babcie na 25 lat. Łagodniejszy wyrok dla matki wynika z jej upośledzenia umysłu. Słowego. Cztery osoby, w tym troje nastolatków zaatakowanych przez dwa psy, które wydostały się z jednej z posesji w Krzepicach w Śląskiem. Do szpitali trafiły jeden nastolatek i trzynastolatka. Zwierzęta przed przyjazdem służb zostały zabezpieczone przez właścicieli. Policja ustala, jak wydostały się z zaogrodzenia. W Krakowie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i rady miasta. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Wymagana liczba 58 tysięcy podpisów pod wnioskiem została przekroczona, a data referendum ma być podana po świętach. Polscy piłkarze szykują się do jutrzejszego finału barażu w walce o awans na Mundial. W Sztokholmie zagramy ze Szwecją, na wyjeździe nie wygraliśmy z nią od 96 lat, ale Jakuba Kamińskiego historia nie interesuje. Mamy swoje marzenia i tą nową historię napiszemy na pewno jutro. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 18.00. A w Ekspresie Jedynki już za chwilę ważne informacje dla tych z Państwa, którzy prowadzą działalność gospodarczą. 25 minut zostało do godziny 18 w ekspresie, a czas na tematy ekonomiczne. Ekspres Gospodarczy. I dziś o zbliżającej się kolejnej odsłonie rewolucji w fakturowaniu, bo od 1 kwietnia z tak zwanego KSEF, czyli Krajowego Systemu E-Faktur, będą musiały korzystać wszystkie firmy, które mają miesięczne przychody powyżej 10 tysięcy złotych. Czyli mówiąc wprost, zdecydowana większość przedsiębiorców w kraju. Wcześniej taki obowiązek nałożono na największe firmy. I wówczas nie obyło się jednak bez wpadek. Czy tym razem uda się ich uniknąć? To sprawdził Błażej Prośniewski. Krajowa administracja skarbowa zapewnia, że jest gotowa do rozszerzenia funkcjonowania KSEF-u, czyli krajowego systemu e-faktur i tym razem wpadek nie będzie. Jak zaznacza szef KAS, Marcin Łoboda, problemy, które pojawiły się w czasie uruchamiania systemu w lutym dotyczyły przede wszystkim logowania przez tzw. węzeł krajowy, czyli m.in. przez profil zaufany, a nie funkcjonowania systemu jako takiego.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 Logowanie odbywa się bez problemów, a poza tym przyspieszyliśmy też integrację o ponad półtora miesiąca integracji, jeżeli chodzi o węzeł krajowych, co umożliwia logowanie się do systemu również przez EMO e dowód, a w związku z tym wszystkie te profity, które daje nam węzeł krajowy. Problemów nie powinno być także z samym systemem, który jest przygotowany do obsługi wielu milionów faktur dziennie. Takie są nasze założenie, że przyjmiemy rocznie 2,5 miliarda faktur natomiast na każdego dnia jesteśmy w stanie przyjąć Około 120 milionów faktur dziennie. Dla porównania, dotychczasowy dzienny rekord faktur, które wpłynęły do KSEF, to nieco ponad 3 miliony, a w sumie do tej pory do systemu wpłynęło już ponad 87 milionów faktur wystawionych przez ponad 345 tysięcy podmiotów. Natomiast prawdziwy test dla krajowego systemu faktur jednak dopiero przed nami, bo od 1 kwietnia obejmie on około 3 milionów firm. Jak mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact, sami przedsiębiorcy bardzo różnie, czasami wręcz skrajnie reagują na KSEF. Są przedsiębiorcy, którzy ewidentnie chcą krajowego systemu e faktur czy e-fakturowania. Sam spotkałem się, z, gdzie znajomy pokazał mi maila, że jego kontrahent przekazał mi informację, czy mógłbyś tę fakturę wysłać do KSEF, to ja od razu systemowo odbiorę sobie. A z drugiej strony mamy przedsiębiorców, którzy no, mówią, że nie chcą wystawiać tych faktur w KSEW, że to jest właśnie pełna inwigilacja, że jest wgląd do tych faktur, albo też nie są przygotowani technologicznie i tak naprawdę nie obsługują komputerów. Sam system w mojej ocenie dobrze funkcjonuje, to znaczy, jeżeli chodzi o stabilność. Natomiast poprawek na pewno potrzeba do wizualizacji chociażby faktur, do samej obsługi, czyli tej dermowej aplikacji podatnika, które Ministerstwo Finansów udostępniło dla przedsiębiorców. Chociażby nie mamy podsumowań wartości netto, to gdzie to jest element niezbędny na fakturze i zwłaszcza tutaj dla służb księgowych bardzo potrzebne wartości. I choć jak słyszeliśmy, wielu przedsiębiorców krytykuje XF, to Fiskus zapewnia, że jest to ważne i potrzebne narzędzie i to nie tylko z punktu widzenia państwa, ale i samych przedsiębiorców. Między innymi dlatego, że usprawnia ono i porządkuje obieg dokumentacji, to znaczy wszystkie faktury są w jednym miejscu i tam są przechowywane przez 10 lat. Można więc też także zrezygnować z ich drukowania. To także uszczelnienie systemu podatkowego, na którym, jak mówi Zbigniew Stawicki, zastępca szefa KAS, powinno zależeć także prowadzącym firmę. Tylko silne, a więc wyposażone również w informacje państwo jest w stanie szybko, skutecznie eliminować patologie z obrotu gospodarczego. Patologie, które szkodzą zarówno wpływom budżetowym, jak i szkodzą przede wszystkim uczciwym przedsiębiorcom, którzy nie są w stanie chociażby cenowo konkurować z do przedsiębiorcami którzy nie ponoszą należnych obciążeń podatkowych, chociażby w sferze VAT-u. I na koniec może jeszcze praktyczna rada dla tych przedsiębiorców, głównie jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy... Jeszcze z KSEFem się nie zaznajomili. Co taki przedsiębiorca powinien zrobić przed 1 kwietnia? O to zapytałem Piotra Juszczyka. Przede wszystkim powinien uwierzytelnić się w systemie. Jeżeli mówimy o jednoosobowych działalnościach gospodarczych, to na stronie ksefpodatki.gov.pl wystarczy wpisać nasz NIP i uwierzytelnić się jednym ze sposobów, na przykład profilem zaufanym, czy też m-obywatelem. I już w samej aplikacji podatnika można wystawiać faktury, jak i również odbierasz te faktury, które zostaną nam wystawione. Tu warto jeszcze pewnie też dodać, że Fiskus zapewnia, iż do końca 2026 roku nie będzie kar dla przedsiębiorców, którzy będą mieli jakiekolwiek problemy z wdrożeniem i korzystaniem z KSEF. A tematem zajął się Błażej Prośniewski. Jedynka. To jest radio. Na w ekspresie jedynki już za chwilę sprawdzimy ileż to w tym roku zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Starczy na wszystko, to jesteśmy szczęśliwi, że jeszcze się ludzie podzielili tak ogromnie z tymi pieniędzmi. No bo podliczono już dokładnie ile zebrano podczas tego rocznego 34. finału orkiestry. Celu, jak rzeczy krążą skąd kąta w kąt Wróty nie ginie nadzieja Odmienić sam się nie chce los Zawsze będzie mało Czegoś ciągle brak O nie, to nie jest tak Jeszcze Z niemocy wyrwać się na krok Zasłabi, by spojrzeć w oczy Tym, którzy nietykalni są mm. Szal i obojętność Dobrze mają się O nie, nie jest w Ekspresie Jedynki o wielkim liczeniu. Ponad 263 miliony złotych zebrała w trakcie tegorocznego 34. finału Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wiemy to dokładnie, bo wszystko tak samo dokładnie policzono. i Jurek Owsiak podsumował dzisiaj tegoroczną zbiórkę. Słuchała tego na miejscu będąc Martyna Szymczakowska. Witaj Martyno. Dzień dobry. No rekordu nie było, wynik jest to ponad 20 milionów złotych mniejszy niż e, rok wcześniej, ale to i tak jest dalej ogromna, naprawdę ogromna kwota, jedna z najwyższych w historii Wielkiej Orkiestry. No i warunki nie były łatwe w tym roku w styczniu, bo był rekordowy mróz. To prawda, no i właśnie od tego trzeba zacząć, że te warunki pogodowe były tak trudne, że no, przedstawiciele fundacji nawet się obawiali jak to będzie wyglądać, czy Polacy Polki wyjdą z domów, czy będą wrzucać pieniądze do puszek. Okazało się, że nie ma się czym martwić, no bo Polacy zawsze staną na wysokości zadania. No i no właśnie to olbrzymia kwota i to kolejny raz, kiedy fundacja zbiera ogromne pieniądze, za które kupuje najlepszy sprzęt. Sprzęt, z którego korzystają dzieci w całym kra kraju. Ja przypomnę, że orkiestra grała w tym roku pod hasłem Zdrowe brzuszki naszych dzieci dla gastroenterologii i chorób przewodu pokarmowego. To cel jak zawsze bardzo potrzebny i bardzo aktualny, bo liczba najmłodszych, którzy potrzebują pomocy zdrowotnej właśnie w związku z chorobami przewodu pokarmowego bardzo szybko rośnie. Dlatego kwota, choć niższa niż przed rokiem, bardzo cieszy dyrygenta największej orkiestry świata Jurka Owsiaka, który z wielką radością podał wynik tegorocznej zbiórki.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 Jeszcze raz to podkreślę, to sprzęt, którego do tej pory w Polsce nie było, no a który już niebawem będzie wykorzystywany w szpitalach m.in. w Warszawie czy w Krakowie. Członek zarządu fundacji, kardiolog, profesor Bogdan Maruszewski, podobnie jak Jurek Owsiak podkreślał, że no, choć zebrana kwota jest o ponad 20 milionów niższa niż przed rokiem, no to uda się zrealizować cel założony jeszcze przed początkiem 34. finału. Dziś ogłosiliśmy sumę, suma olbrzymia.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 No warto to podkreślać. WOŚP nie patrzy na cenę kupujący sprzęt dla szpitali. To nie jest tak, jak w przypadku środków publicznych, no, że często ta cena jest wyznacznikiem kupowanego sprzętu. No a kolejne przetargi będą systematycznie przeprowadzane. Dodał to dzisiaj w rozmowie ze mną profesor Jarosław Kierkuć z Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Zaczynamy od sprzętu endoskopowego, który jest najbardziej potrzebny w tej chwili, ale oczywiście inne inne sprzęty w kolejności będziemy też... Yy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 No, w sumie 16 klinik w całej Polsce dzięki Wośpowi otrzyma sprzęt, który pozwoli na szybsze diagnozowanie i leczenie dzieci z chorobami układu pokarmowego. No Dziś był czas na te podsumowania 34 finału, ale i na podziękowania no, za to, co się wydarzyło. Jurek Owsiak bardzo długo dziękował za każdą pomoc i przy organizacji wydarzenia, no i za wsparcie każdą złotówką, czy to tą wrzuconą do puszki, czy przeznaczoną na licytację. Ja przypomnę, że tych licytacji było ponad 98 tysięcy. Polskie Radio też ma tutaj swój znaczący udział. Słuchacze licytowali i złote serduszko, i udział w naszych radiowych audycjach. Państwo słuchacze też dołożyliście swoją pokaźną cegiełkę, bo ten sprzęt potrzebny do, dla dzieci trafił do szpitali w całym kraju. No i cóż, no teraz pozostaje czekać na 31 stycznia 2027 roku. Wtedy odbędzie się 35 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na razie jeszcze nie znamy celu, na który tego dnia będziemy wszyscy zbierać pieniądze ten cel będzie znany mniej więcej prawdopodobnie około października, no ale teraz już można z całą pewnością stwierdzić, że to będzie kolejny bardzo potrzebny cel wcześniej dokładnie zbadany, przegadany kolokwialnie mówiąc wśród wśród ekspertów z całego kraju będą zbierane pieniądze na to, na co w danym momencie najbardziej będą one potrzebne. Martyna Szymczakowska, bardzo dziękuję, ja też dodam, że jeśli ktoś z Państwa jest rozczarowany tym, że w tym roku nie było rekordu, to właśnie trzydziesty pierwszy stycznia 2027 roku. 35. przyszłoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Proszę bardzo, to od nas wszystkich zależy, czy pada kolejny rekord. A z jeszcze jednej strony patrząc, czy my się musimy na tych rekordach skupiać? 263 miliony. To i tak był trzeci najwyższy wynik w historii finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest Ekspres Jedynki. Ekspres Jedynki dobiega końca, nieco ponad 7 minut do godziny 18 zostało. Michał Strzałkowski, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone dwie godziny i zapraszam już na Muzyczną Jedynkę. Po 18 Ula Kaczyńska się w studio pojawi, no i będzie gość, producent muzyczny, który odpowiada za sukcesy m.in. Dawida Podsiadło, Lambery czy Błażeja Króla, Dry School. Tym razem opowie jednak o swojej własnej, autorskiej twórczości. To w Muzycznej Jedynce po 18. Do słyszenia. Dobra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 Sporo miejsc ze spowolnionym ruchem między Pszczyną a Bielskiem Białą, niestety na obu jezdniach, w obu kierunkach. Służby kontrolne autostrady A1 informują, że na bramkach wjazdowych w Rusocinie tworzą się wciąż utrudnienia. Blisko 5-kilometrowy korek na autostradzie A2 przed przejściem granicznym w Świecku dla wyjeżdżających z kraju. Krajowa siódemka, korek w Dziekanowie Leśnym, a także w Łomiankach dla jadących w stronę Warszawy. To mazowiecki fragment siódemki, a małopolski pod Krakowem. Tam korek jest od Jawornika po Myślenice dla jadących w stronę Zakopanego. Wracamy na Mazowsze, Susemka, warszawski odcinek. Korek od Koła po Wisłę dla jadących w stronę Białego Stoku. Kończyły się utrudnienia na krajowej 11. na odcinku Ostrzeszów-Kępno w pobliżu Ostrzeszowa na 432 km, gdzie po zderzeniu auto osobowego i motocykla zderzenia, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć, droga była zablokowana. Teraz jedzie się 11. przez jej 432 km, już bez jakichkolwiek utrudnień. Krajowa trasa numer 17, odcinek Zamość-Tomaszów-Lubelski. W pobliżu miejscowości Łabunie reforma na jezdni w kierunku Tomaszowa Lubelskiego w pobliżu 192 kilometra auto osobowe uderzyło w bariery linowe. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został jeden z pasów ruchu w kierunku Tomaszowa Lubelskiego.